Fickle Friends i Brooklyn. 14 minut pozostało do godziny 22, a wy niezmiennie słuchacie alternatywnego kulturator, kulturatora, czyli Alt Culture na antenie Radia Sfera. Po bloku o serialach przyszedł czas na blok o YouTubie. Punch Like a boss. Przepraszam, nie byłabym sobą, gdybym nie wykorzystała tego jako jingla. Dla tych z Was, którzy kojarzą, to macie tutaj też 100 punktów za bycie nerdem z YouTube'a. Dla tych, którzy nie kojarzą, był to Jack Jacksepticeye, jeden z najbardziej subskrybowanych gamerskich kanałów. Serdecznie Wam polecam, jeżeli lubicie ludzi, którzy wrzeszczą na gry, bo Jack robi to przez całe, przez całe swoje firmy. Wrzeszczy, zgadza się. Zgadza się. No ale nie o Jacku, przynajmniej nie na razie, bo po części tego będzie o nim mowa, ale nie teraz. Póki co zaczynamy od tego, co... Od tego, co najświeższe. Co najświeższe i od tego, co jakby jest teraz, co jest w zakładce trending, powiedzmy. Czyli Oscary. Oscary i wielka wtopa myślę, że bez tak. skrupułów mogę to tak nazwać wielka wtopa jeżeli chodzi o Oscara za najlepszy film tak, bo no, przepiękna historia, gdzie prezenterzy odczytują um, wyniki um, w kategorii um, za najlepszy obraz no i z uśmiechami na twarzach ogłaszają, że wygrał La La Land więc co się dzieje? Twórcy Lalalendu wychodzą, aktorzy wychodzą, wszyscy się cieszą, dostają Oscary, zaczynają dziękować, dziękować żonom, rodzinom, wszystkim innym twórcom i, I nagle, nagle jest takie hola, hola. Nie, ale nie, nie. Chwila. Coś tu jest nie tak. Słuchajcie, tak właściwie to, to nie wy to powinniście dostać tego Oscara poprosimy Moonlight. Nie, to nie są żarty, to nie są żarty. Tak, jeszcze pokazali kartkę do, do kamery. Później wytłumaczyli to jakoś tak, że to wszystko przez to, że Emma Stone dostała, dostała... Oscara za pierwszą rolę kobiecą. Mhm. No i tak. I oczywiście film, z, czy fragment właściwie z tej Galii obiegł już cały internet, nie tylko YouTube'a, bo powstają memy, nie memy. W ogóle, no dzieje się tysiąc rzeczy. Odebranie Oscara właściwie złe przekazanie Oscara filmowi Lala La, La Land zamiast Moonlight zostało nawet przedstawione jako odebranie Pucharu Domów literinowi. Ale to jest genialne porównanie, tak naprawdę. Bo faktycznie tak było, że no, wygrywa literin, ale nie, nie, nie, chwila, bo tu się wydarzyło tysiąc rzeczy. M, na ostatnią chwilę punkty trzeba przyznać. Tak, no i nagle wygrywa, wygrywa Slytherin. Także taki klasyk trochę, jeżeli chodzi o potera w sumie. No i tak, ale jakby zostawiamy Oscary, bo Oscary to też nie jest nasza dziedzina, którą my się tutaj zajmujemy, ale zostajemy przy YouTubie i dla tych z Was, którzy śledzą to, co na YouTubie się dzieje, to Um... Okej, okay, niech sobie tak będzie. Dla tych z Was, którzy śledzą to, co się dzieje, na pewno słyszeliście o całej aferze z PewDiePie, który zrobił sobie żarty z Żydów. No i zaczęło się źle, bo PewDiePie jako kanał, który jest najczęściej subskrybentem, czy nie najczęściej, z największą ilością subskrybentów. Podobno 53 miliony. Zgadza się. Sama Ci to powiedziałam. Hurdur, proszę bardzo. No tak, zrobił sobie żarty. Niby było fajnie, niby tego, no ale zaczęły się komplikacje zaczęły się komplikacje, dlatego, że... No, jakby nie patrzeć, skoro to jest kanał z największą ilością subskrypcji... Ym, I ma no to... podpisaną umowę z Disney'em. Miał. No to jest wizytówką tej platformy. No i tak, miał podpisaną umowę z Disney'em, Disney zerwał tę umowę. Ym, miał nagrany już drugi sezon swojej serii na YouTube Red. Ym... Scare PewDiePie. No i została ona anulowana. Um, ogólnie można by o tym mówić jeszcze na tysiąc różnych sposobów i tysiąc rzeczy można by powiedzieć o całej tej burzy, która się tam wydarzyła. Um, ale um, może jeszcze do tego wrócimy, bo, bo to też nie jest w sumie zbyt przyjemny temat, a skoro teraz leci przyjemna muzyka, to my z tą przyjemną muzyką Was zostawiamy. Milky Chance i Cochrane.